A teraz proszę Was wszystkich, żebyście nastawili swoje uszy, swoje serca, abyście przygotowali się na to, co teraz będzie zwiastowane. Ja wierzę, że Bóg chce mówić do nas. Jeśli tylko my chcemy Go słyszeć, to On, On będzie do nas mówił. Wierzę, że Bóg wybrał dobre narzędzie na dzień dzisiejszy. Będzie to brat Jacek. Błogosławię ten czas, błogosławię Ciebie, Jacku. I zapraszam. Chodź. Dziękuję, Adaś, za taką miłą rekomendację. Nie wiem, czy rzeczywiście to jest to właściwe naczynie. To się okaże, zawsze po owocach mamy poznawać. Więc nie tylko owoc tego, co tutaj usłyszymy w sensie efektu kaznodziejskiego, ale najistotniejszy jest efekt owocu życia. Wolałbym, gdybym miał do wyboru, wolałbym mówić kiepskie kazania, a widzieć owocujący kościół niż mówić niesamowite kazania i nie widzieć wzrostu. Gdybym miał do wyboru, wolobym tak jak powiedziałem. Ale myślę, że jest jeszcze lepsza opcja. Mówić nieźle, prawda, bracia, bracia kaznodziejowie? I widzieć efekty. Ja to się modlę, żeby to słowo, które jest głoszone tutaj, jest przekazywane, aby znajdowało w naszym życiu odzwierciedlenie. Jesteśmy wspólnego oczekiwania? Czy też trawicie, czy powiedzieć a my na to, co... Czy nie zamotał czegoś? Ja wiem, że dzisiaj jest ciężka pogoda, ten deszcz, ciśnienie w ogóle, ale bądźmy bardziej tacy entuzjastyczni dla Słowa Bożego. Amen? No, już trochę lepiej. W Radzie Zboru zdecydowaliśmy odnośnie konferencji, która miała miejsce, że chcemy, aby była poświęcona tematyce rodzinnej. Było chyba trzy tematy do wyboru i uznaliśmy, że dla nas, dla Kościoła, to jest temat najbardziej na czasie. W ciągu ostatnich miesięcy staramy się do tego tematu wracać. Ostatni raz, pamiętam, na koniec grudnia miałem kazanie na temat przeszkód i problemów, jakie dotykają i niszczą rodziny w naszym kraju. Wtedy wymieniłem trzy, to były uzależnienia, egoizm i lansowany styl wolnych związków. Dzisiaj troszeczkę do tego nawiążę, ale chciałbym pozostać właśnie w klimacie tejże konferencji. Wartościowe myśli i przekłady były tutaj użyte, przekazane. Skorzystajmy z tego. I nawet, czy zwłaszcza jeśli ktoś nie był, warto abyśmy do tego klimatu sięgnęli i zaczerpnęli z tego, co było tutaj przekazywane. Rodzina to jest Boże ustanowienie. Wszyscy o tym wiemy. Każdy, kto czyta Biblię jest w Kościele trochę dłużej niż dwa tygodnie, wie, że rodzinę wymyślił Pan Bóg. Rodzina zaczyna się od mężczyzny, i kobiety. Gdy czytamy opis stworzenia człowieka w pierwszej księdze mojżeszowej, w rozdziale drugim, czytamy, że samotność, ta nie z wyboru, ale ta narzucona samotność była dla Adama wielkim problemem. Przeczytajmy to miejsce, będziemy dzisiaj do niego kilkakrotnie sięgać, do różnych myśli tam zawartych. Pierwsza księga mojżeszowa. Księga Rodzaju, rozdział drugi, wiersze od dziewiętnastego do dwudziestego i później kilka razy sięgniemy do tego tekstu. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwi.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 I złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Jesteśmy istotami rodzinnymi i istotami społecznymi. Potrzebujemy relacji, potrzebujemy towarzystwa, potrzebujemy zainteresowania drugiej osoby i potrzebujemy też choć może z tego sobie rzadziej zdajemy sprawę, potrzebujemy też okazywać uczucia i miłość innym osobom. To nas zmienia, to nas uszlachetnia, to czyni nas wartościowymi, bardziej podobnymi Bogu istotami, ludźmi. Jednym z często cytowanych wersetów podczas konferencji był fragment z listu do Tymoteusza, rozdział pierwszy, Przepraszam, pierwszy do Tymoteusza, rozdział czwarty i tam są wersety od 1 do 3 mówiące, że w dniach ostatecznych ludzie przestaną słuchać Ewangelii, przystąpią do nauk zwodniczych i będą słuchać tych, którzy między innymi zabraniają zawierania związków małżeńskich. I nasz gość bardzo mocno skrytykował to zjawisko przymusowego Bezżeństwa, jako coś niezgodnego zupełnie z wolą Bożą. Ale zauważam też, że w tych czasach w naszej kulturze, szczególnie kulturze zachodniej, zauważam, że mamy wielu takich dobrowolnych, mimowolnych Adamów, którzy jeszcze nie poznali swojej Ewy, a co więcej nie są zainteresowani odpowiednią pomocą dla siebie. Już wyjaśniam, o czym mówię. Adam, stworzony jako pierwszy człowiek. Nie wiemy dokładnie, jak to w sensie biologicznym funkcjonowało. Zagadka dla teologów, biologów i tak dalej, filozofów. I dla nas też, chociaż my jesteśmy wszyscy teologami i filozofami. Ten pierwszy człowiek otrzymał na początku propozycję, aby nawiązać takie relacje i opiekować się i panować nad stworzeniem, nad zwierzętami. I wśród całego stworzenia nie znalazło się żadne, które dorównywałoby Adamowi pod względem duchowym, intelektualnym i biologicznym. Adam, pierwszy człowiek, nadal czuł się samotny. I Pan Bóg powiedział, niedobrze jest człowiekowi być samemu. Niedobrze. I wiemy, co działo się dalej. Stworzył ukształtował, właściwie nawet nie stworzył. Słowo stworzenie w Biblii opisuje raczej obraz stworzenia czegoś z niczego, czegoś, czego nie było, nagle zaistniało. W tym wypadku użyte jest inne słowo. Ukształtował. Kobieta nie jest jakimś osobnym stworzeniem, jest kontynuacją tworzenia człowieka. Jest integralną częścią tworzenia człowieka, jako mężczyzny i niewiasty. Ale dzisiaj Mamy wielu Adamów, którzy są tak zafascynowani zewnętrznym światem, tak zafascynowani są robieniem kariery, zarabianiem pieniędzy, spędzaniem wolnego czasu, poświęcaniem swojemu hobby, że nie interesuje ich ta odpowiednia pomoc w postaci kobiety, którą Bóg ma dla mężczyzny. Czy jest wielu takich, no przepraszam, że mówię Adamów, bo akurat nie, nie tego Adama, mam na myśli. wręcz przeciwnie, on jest, on jest wzorcowym przykładem tego, jak kocha tą odpowiednią dla siebie pomoc. I każdy inny, nie ma więcej Adamów chyba tutaj, więc nie muszę nikogo więcej przepraszać. Dzisiaj wielu Adamów, wielu mężczyzn, zamiast szukać odpowiedniej pomocy, którą Bóg ma dla niego w swoim planie, szuka zajęć w świecie dookoła. Tak jak powiedziałem, pieniądze, hobby, pasje, kariera, nauka, rozwój osobisty. Lata mijają i taki Adam sobie żyje, żyje żyje. Jeździ dobrym autem, ma fajną chatę, ale w tej chacie coś pusto i nie ma kogo wozić. No, jakiś, jakiś czas się zmienia, może ta osoba, która tam przechodzi, czy przemieszkuje, którą się wozi, ale nadal to nie jest to. I zauważam też, i to są tacy dobrowolni Adamowie, którzy pozostali na pewnym etapie, nie weszli w Boży plan. Zatrzymali się na tym, że chcą sobie coś sami wybrać, zaplanować swoje życie. I widzę też Ewy, które... Uwaga, popatrzcie, co się stało z tą Ewą, jak Pan Bóg ukształtował ją. Wiersz 30, 20 drugi mówi, że Pan Bóg ukształtował i przyprowadził ją do Adama, przyprowadził do mężczyzny. Widzę dzisiaj wiele Ew, które owszem są ukształtowane na Boże podobieństwo, mają w sobie ten Boży gen bycia kobietą, ale nie dają się przyprowadzić do swojego mężczyzny nie dają się poprowadzić do tego, który jest dla niej przeznaczony. I to są Ewy, które też robią karierę, zarabiają pieniądze, mają niezłe chaty, dobre samochody, domy, w których od czasu do czasu ktoś przemieszkuje, ale te domy stoją puste. I przychodzi czas, że taki dobrowolny Adam i taka dobrowolna Ewa, żyjący sami dla siebie, przychodzi czas refleksji. Hmm, może by tak założyć rodzinę, może by mieć dzieci, no ale jest takie trudne tyle obowiązków. To nie jest Boży porządek, ten sposób spędzania życia. Dlatego, że życie mija i praw biologii nie da się oszukać. I biologia jest nieubłagana. I każdy, nie musi być lekarzem, każdy, kto miał lekcję biologii, czy zna życie, wie, że odpowiedniejszy wiek do rodzenia dzieci jest bliżej dwudziestki niż pięćdziesiątki. Prawda? Nawet bym powiedział bliżej dwudziestki niż czterdziestki raczej. Biologii nie da się Oszukać, chociaż dzisiaj nauka próbuje zrobić coś, co wydawało się kiedyś niemożliwe, ale to nie jest w takim naturalnym porządku czynione. A więc są Adamowie, którzy nie są zainteresowani odpowiednią pomocą, pochłania ich życie dla samego siebie, chwilowe fascynacje są też Ewy, które odrzucają Boży porządek, wolą żyć dla samej siebie. Ja nie mówię o wyjątkach, o których wspomniał apostoł Paweł w liście do Koryntian. Są takie osoby, które mają taki dar od Boga i niech je Bóg błogosławi i prowadzi. Mówię to, aby nikt, kto ma taki dar czy też żyje samotnie, nie czuł się gorszy, potępiony, skrytykowany. Tak też może być, jest pewien margines, który Bóg zostawia. Natomiast generalnie, Boży Plan dla mężczyzny i kobiety jest taki, jaki tutaj czytaliśmy. Mówię o tych, którzy świadomie odrzucają Boży porządek, albo ignorują, albo lekceważą, albo go po prostu nie znają. Pomijanie Bożego porządku zawsze rodzi jakieś konsekwencje, zawsze rodzi jakieś skutki. Psalm 127, wersety 3 i 4. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona czym strzały w ręku wojownika tym synowie zrodzeni za młodu. Tak mówi słowo i myślę, że tutaj nie trzeba tego specjalnie komentować. No dzisiaj dzieci, no teraz ten program 500+, no to może, może więcej dzieci się urodzi, bo państwo daje jakiś dar na zachętę. Zobaczymy. Zobaczymy to po szkółce za jakiś czas. Kolejna myśl, która przewijała się przez te kilka dni, na temat małżeństw, to jest to, jak mogę ubogacić, uszczęśliwić moją drugą połowę. Bardzo często jest tak, że gdy małżonkowie się pobierają, mają sekretny, niecny plan wobec siebie nawzajem. Planują się nawzajem zmienić. Ja nad nim popracuję, a ja ją sobie ustawię. No i zaczyna się ustawianie, kto wyniesie śmieci kto posprząta, no bo najczęściej to są też te sfery. Czasami są dyskusje, kto więcej zarabia, kto więcej do tego domu wnosi, a kto wniósł w posagu więcej, czy, czy wywianie, tak? Różne są układy, różne są okoliczności. W każdym razie zaczyna się taka cicha, pełna miłości wojna, wojna domowa, w której staramy się tą drugą osobę zmienić. Radą naszego gościa było to, abyśmy raczej starali się uzupełnić, uszczęśliwić i działać zgodnie z naszymi obdarowaniami i upodobaniami. Takim najczęściej powtarzającym się przykładem było wyrzucanie śmieci. Taka prozaiczna rzecz, która dla niektórych, nie, dla wielu ludzi jest wielkim problemem. Wyjąć ten worek ze śmieciami i iść do śmietnika. Ani mi się nie chce, ani pogoda nie jest fajna, ani i ciemno, jeszcze ręce brudzić, czuć tą czasami niemiłą woń, więc... Nie jest to fajne, ale właśnie w takich drobiazgach okazuje się, czy jesteśmy w stanie się uzupełniać i uszczęśliwiać. Zgadzam się z tym, że powinniśmy działać według naszych upodobań i uzdolnień, ale pod warunkiem, że motywacją nie będzie egoizm, lecz miłość. Czyli tak, to na co nie mam ochoty, tego nie będę robić, tylko to na co mam ochotę, to będę robić. I może się trafić, że oboje nie lubią wyrzucać śmieci. Może się trafić, że oboje nie lubią sprzątać. I co wtedy? A to się zdarza. Często. I co wtedy w takim domu się dzieje? Dzieci, tak. Dzieci są ścigane. Różne rozwiązania podpowiada rzeczywistość. Różnie można z tego. No jak goście czy teściowa przyjeżdża, to się sprząta na gwałturety. Ale generalnie atmosfera w takim domu nie jest fajna. Jeżeli jeszcze oboje nie lubią gotować, jeszcze paru innych rzeczy nie lubią, Wtedy jest trudno, jest, jest trudno. Więc wszystko fajnie i pięknie z tymi upodobaniami i uzdolnieniami pod warunkiem, że nie jest to egoistyczne, ale jest to miłość, która polega na tym, że czynię dobro dla drugiej osoby. I nawet jeżeli czegoś nie lubię, ale ta druga osoba też tego nie lubi, to ja pierwszy wyjdę z propozycją, że ja to zrobię. A jeśli zapomnę o czymś, po prostu powiem przepraszam. A jeśli on zapomni, to nie krzycz na niego i nie tłumacz mu przez pół godziny następne, jakim złym mężem jest albo jak ona jest złą żoną. Tylko przyjmij przeprosiny albo sama, czy sam to zrób. I w ten sposób będziemy mogli wzajemnie się uszczęśliwiać. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie nie potykają się o głazy, lecz o kamienie. Głaz widać z daleka i każdy go ominie. Natomiast kamień często umyka nasze uwadze i nagle nasza noga gdzieś tam się dostaje i lecimy. Tracimy równowagę, upadamy i tłuczymy się boleśnie. Te właśnie drobiazgi są takimi kamieniami, o które od czasu do czasu potykamy się. W miłości akceptujmy odmienność. Pamiętajmy, że tą nadrzędną zasadą jest to, jak mogę uszczęśliwić drugą połowę. To jest ważne pytanie. Jak dzisiaj mogę uszczęśliwić moją żonę? Jak mogę sprawić, żeby była zadowolona i uśmiechnięta? I ty, żona, pomyśl, jak możesz sprawić dzisiaj, żeby mój mąż był zadowolony z tego, że ma taką właśnie żonę, a nie inną, że się nie pomylił i nie będzie myślał, czemu ja wtedy tyle było możliwości, gdzie ja miałem oczy? Ludzie tak myślą, ludzie tak mówią, ludzie tak mówią w małżeństwach sobie nawzajem. To jest wtedy straszne. Pamiętaj, że ta jedna jedyna to jest ta wyjątkowa dla ciebie, że ten jeden jedyny to jest twój nie na zawsze, do śmierci. Potem mamy wolne. Miłości akceptujmy odmienność, ale wychodźmy sobie naprzeciw, uzupełniajmy się i czyńmy to, co jest miłe dla drugiej osoby. Najczęstsze powody małżeńskich, rodzinnych problemów to egoizm, to, że wolimy żyć dla siebie samych i wolelibyśmy, aby nam usługiwano, lubimy kiedy ktoś nam poda herbatę, kawę, kapcie, pościeli po nas łóżko, wyniesie za nas śmieci, niż gdybyśmy my to mieli robić, bo te zajęcia są no, takie trochę dla niektórych nawet poniżające. Ja nie jestem Twoją służącą, ja nie jestem Twoim niewolnikiem. Czasami w małżeństwach takie rozmowy się, takie dialogi się odbywają. Innym problemem dotykającym naprawdę miliony polskich rodzin to są uzależnienia od alkoholu głównie, ale także od narkotyków i też od pornografii, od hazardu, od internetu i jeszcze parę innych zachowań, uzależnień, które niszczą relacje rodzinne, małżeńskie niszczą relacje między rodzicami a dziećmi. To jest poważny, głęboki problem, bo kiedyś zaburzenie osobowości z powodu uzależnienia to odbija się to na całym otoczeniu i cierpi nie tylko ten człowiek, ale cierpi jego szczególnie, jego najbliższa rodzina. Również problemem są niewłaściwe czy też nierealistyczne wyobrażenia o małżeństwie. Ktoś miał obraz zbyt wyidealizowany, oto dziewczyna czeka na przysłowiowego księcia na białym koniu, a tu przyjeżdża robol w Bartburgie. Może nawet białym, ale to nie ta klasa. I co wtedy? Czekamy dalej na księcia? Czy kochamy tego, który nas kocha? Czasami ludzie mają takie nierealistyczne oczekiwanie, że małżeństwo będzie takim złotym środkiem na wszystkie problemy. Nie. Małżeństwo będzie Bożym narzędziem, abyś Ty się zmienił, abyś Ty się zmieniła. Nic tak nie zmienia jak małżeństwo. A powiem jeszcze, że kiedy przychodzą dzieci, to zmienia nas cztery razy bardziej. Dosłownie wszystko, porządek dnia i nocy ulega gruntownym przeobrażeniu. Przytoczę też historię, cytowaną przez naszego brata. Śmialiśmy się z niej tutaj. Historia o złowionej rybie. Historia, przypowieść. Otóż poszedł człowiek nad wodę, złowił rybę. To był, zdaje się, szczupak. I mówi, mój gospodarz tak kocha ryby, tak kocha szczupaki. Szczupak w tym wiaderku tak patrzy, słucha, mówi: hmm, Jestem kochany, jestem kochany, ktoś mnie kocha. Trafia do kuchni, spotka gospodarza, który mówi: Jak ja kocham, jak ja kocham tego szczupaka. Szczupak jest w niebo wzięty, mówi: On mnie kocha. Wtedy gospodarz mówi: Pokrojcie to, usmarzcie to, ugotujcie to, z tego zróbcie coś tam jeszcze. I wtedy do szczupaka dociera. Prawdziwe znaczenie tej sytuacji: Mówi, Ty nie kochasz mnie, ty kochasz siebie. I tak czasami jest w małżeństwie. Ludziom wydaje się, że kogoś kochają, a tak naprawdę chcą go skonsumować. Chcą osiągnąć korzyść, chcą wystać soki. Kocham ciebie, to znaczy kocham to, co mi dajesz, to, co mogę z ciebie wziąć, to, co mogę odebrać. Ja to kocham, ale nie liczę się z tobą. Z twoim bólem, cierpieniem to mnie nie obchodzi, nie interesuje. Ważne jest to, abym ja był zaspokojony. I ta historia pokazuje nam, że czasami to jest złe wyobrażenia, o małżeństwie, one powodują, że jest w tych relacjach wiele cierpienia, wiele nieporozumień. Pamiętaj, kochana siostro, żono: jeśli złowiłaś tego swojego szczupaka, to nie po to, żeby go skonsumować i porzucić. Bracie, mężu, jeśli masz tą swoją złotą rybkę, to nie po to, żeby ona spełniała Twoje wszystkie życzenia, ale żeby spędzić razem resztę życia, pomagając sobie wzajemnie. Niech nas Bóg błogosławi.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 jednym ciałem. I to jest to biblijne przysłanie. Stali, staliśmy się w małżeństwach jednym ciałem, aby iść wspólnie przez resztę naszych dni na tej ziemi. Razem przez życie, uszczęśliwiając siebie nawzajem. I tego nam życzy, żebyśmy w takim nastawieniu serca i umysłu traktowali nasze żony, mężów. I ty, gdy myślisz też o założeniu rodziny, jeśli są takie osoby, pomyśl o tym, żeby myśleć zgodnie z Bożym planem, nie mieć nierealistycznych, złych wyobrażeń, niewłaściwych, ale patrzeć z perspektywy Bożego planu, który zapisany jest w tej księdze miłej lektury. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.